aby zapoznali z jego treścią wykładowców i studentów. Jednocześnie zabroniono wywieszania i kolportowania wszelkich ogłoszeń i komunikatów, które nie byłyby sygnowane przez oficjalnie działające w Uniwersytecie Warszawskim organizacje polityczne i społeczne. Ponadto w okulniku tym przypominano, że odbywanie wszelkich zgromadzeń na terenie uczelni może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu na to zgody odpowiednich władz administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego. Następnego dnia w godzinach rannych ogłoszono kolejne zarządzenie rektora UW przypominające, że kierownictwo uczelni nie wydało zezwolenia na zwołanie wiecu. Próby odbycia wiecu traktowane będą jako sprzeczne z obowiązującym na uniwersytecie porządkiem oraz naruszające przepisy o zgromadzeniach publicznych. 7 marca w Komitecie Warszawskim zwołano odprawę poświęconą sytuacji w uniwersytecie. Z powodu grypy nie mógł w niej wziąć udziału pierwszy sekretarz Komitetu Uczelnianego PZPR Andrzej Jezierski. Następnego dnia obserwował jednak wiec z siedziby Komitetu Uczelnianego w gmachu prawa, a wcześniej o 10 rano spotkał się nawet z uczelnianym aktywem ZMS. Postanowiono, że stuosobowa grupka aktywistów ZMS-u też przyjdzie na wiec i będzie próbować przemówić kolegom do rozsądku. Ówczesny wiceprzewodniczący zarządu uczelnianego ZMS Wojciech Lamentowicz wspomina... Wiedzieliśmy w kierownictwie ZMS na uniwersytecie wcześniej o tym, że 8 marca odbyć się ma wiec. Czuliśmy, że coś niedobrego się święci i staraliśmy się zapobiegać konfliktowi przynajmniej część z nas. Proponujemy, że uniwersytet będzie zamknięty i na jego teren nie wejdą żadne osoby z zewnątrz. Natomiast ZMS miał na moim dziedzińcu przed wiecem zebrać pewną grupę aktywu, około 300 osób, która także weźmie udział w wiecu. Wiec odbędzie się normalnie, a ci ZMS-owcy, którzy przyjdą, będą się zachowywać spokojnie, nie będą żadną bojówką i tylko gdy padną propozycje idące za daleko, to ZMS-owcy mają ewentualnie głosować przeciwko albo wypowiadać inne zdanie. Ostatecznie zebrano grono ZMS-owców nie na małym dziedzińcu, tylko w stołówce, także byli właściwie niewidoczni. Spróbujmy obecnie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego mimo wszystko w ogóle doszło do wiecu. Dlaczego wiedząc o sprzeciwach ze strony władz, uczelni, komandosi zdecydowali się jednak zwołać wiec? Ideałem byłoby wiedzieć, co wtedy, w marcu 1968 roku, myśleli Kuroń, Mozelewski, Michnik, Blumstein i inni, ponieważ jest to niewykonalne. Odwołajmy się z konieczności do ich późniejszych relacji, pamiętając, iż mogą one być i na pewno są, choć w różnym stopniu, skażone czasem i ich późniejszymi doświadczeniami. Chronologicznie pierwsza jest relacja Schleifera z lipca 1968 roku. Słowo relacja napisałem w cudzysłowie, albowiem okoliczności jej powstania wymagają dodatkowego wyjaśnienia. Otóż w tym czasie Schleifer, jak wielu innych komandosów, przebywał w areszcie śledczym. W tajemnicy przed wszystkimi na własny użytek sporządzał notatki, które zostały znalezione w czasie rewizji celi. Notatki te we fragmentach zostały następnie włączone do akt sprawy i wykorzystane w śledztwie przez funkcjonariuszy MSW. Stanowią też część przechowywanego w archiwum MSW wewnętrznego opracowania noszącego tytuł Wyniki śledztwa przeciwko grupie tzw. komandosów. Z opracowania tego obficie korzystali partyjni historycy zajmujący się Marcem, zwłaszcza Hillebrand naturalnie nie podając, skąd się wzięły w tym tekście tak liczne cytaty z wypowiedzi Schleifera. Dla nas najważniejsze jest to, że Schleifer był w swoich wyznaniach zapewne szczery, choć ciążyło mu poczucie klęski, co rzutowało na jego sądy i oceny. Po tych zastrzeżeniach oddajmy głos Schleiferowi. Wiec w dniu 8 marca miał być sądą, a zarazem przygrywką do dalszych akcji. Było dla nas oczywiste, że jeśli władze postanowią zastosować najostrzejsze środki, to zgniotą nas po prostu aresztowaniami i milicją. Jeśli natomiast powstrzymają się przed policyjnymi represjami i zechcą rozmawiać ze studentami, to wygraną mamy po prostu w kieszeni. Cel był prosty i jednoznaczny. Chcieliśmy stworzyć organizację młodzieży studenckiej niezależną od istniejących partii politycznych w kraju. Chcieliśmy przekształcić grupę komandosów, w zalążek Nowej Organizacji Studenckiej. To był nasz cel główny, kiedy organizowaliśmy Wiec. Dodać wypada, że do wyłonionego w czasie Wiecu Komitetu Studenckiego mieli wejść mniej znani komandosi oraz osoby pozostające pod ich wpływem, formalnie niezwiązane z tą grupą. Poza tym ważne jest i to, że Wiec w Uniwersytecie miał być testem. Dla wszystkich zainteresowanych było jasne, że udany Wiec prawdopodobnie spowoduje podobne wystąpienia w innych, nie tylko warszawskich uczelniach. Schleifer kładł więc nacisk na motywy polityczne. Inaczej akcenty rozkładał Kuroń, który na przełomie lat 1980 i 1981 napisał na interesujący nas temat. Wiosną 1968 roku byłem jedną z osób, które zdecydowały się zwołać wiec na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego w dniu 8 marca. Wśród ludzi, którzy podejmowali tę decyzję, byłem najstarszy wiekiem i doświadczeniem. Jeszcze teraz jestem przekonany, że należało wówczas rzucić hasło wiecu. Dawaliśmy świadectwo najwyższym wartościom narodowym i uniwersalnym. Ustąpić w tym momencie znaczyło poddać się, oddać milczeniu pole siłom najczarniejszej sotni w czarnosecinnym PZPR. Wiedziałem jednak, że po wiecu pójdę do więzienia, a wraz ze mną moi młodsi przyjaciele, a za nimi nieznani nam i nieznający nas – nie zdawałem sobie wówczas sprawy z rozmiarów represji, które nastąpią, ale wiedziałem, że moja decyzja może złamać życie wielu młodym ludziom. Dla Kuronia mogła to być więc przede wszystkim decyzja o podłożu moralnym, a nie politycznym. Tak to zresztą przedstawił w swoim referacie wygłoszonym 8 marca 1981 roku na sesji poświęconej wydarzeniom marcowym. Kuroń mówił wówczas, polityka to rachunek zysków i strat, Obowiązuje zatem tylko wówczas, gdy można jeszcze coś zyskać lub utrzymać to, co już się uzyskało. Kiedy taka możliwość się kończy, zaczyna się zupełnie inny wymiar. Powiedziałbym, że w tym momencie dla każdego z osobna indywidualnie zaczyna się wolność. Oto w momencie, kiedy kończy się politykowanie, kiedy nie ma szans skuteczności, zaczynamy już tylko odpowiadać za prawdę. Już wtedy, w czarnym październiku 57 roku, należało sobie uświadomić, że jako ruch, Przestaliśmy istnieć. Jedyne, co możemy zrobić, to powiedzieć głośno swoje prawdy, zginąć z rozwiniętym sztandarem. Byłby to nie tylko gest, byłby to przede wszystkim testament października. Ale wtedy jeszcze nie rozumieliśmy tego. Kiedy w marcu 1968 roku stanęło przed nami pytanie, czy robić wiec na uniwersytecie, tamten błąd nad nami ciążył. Nie mówię, że nad wszystkimi uczestnikami tego zebrania, które podjęło decyzję, ale przynajmniej nad kilkoma starszymi. Myśmy trzeźwo oceniali nasze szanse. Wiedzieliśmy, że pójdziemy do więzienia. Nie przypuszczaliśmy tylko, że w tak licznym towarzystwie. Nie sądziliśmy, że to taki rozmiar przybierze. I może to znowu był błąd. Mieliśmy jednak przeświadczenie, że w tym momencie trzeba dać świadectwo i że dajemy je każdy z osobna. Sądzę, że jeżeli należałoby wskazać dziś manifest ideowy marca 68 roku, to należałoby wybrać posłanie Pana Kogito Herberta. Nie ocalałeś po to, aby żyć, masz dać świadectwo. A daje się świadectwo wtedy, kiedy ma się siebie do zadysponowania i siebie się chce poświęcić, bo każdy może poświęcić tylko siebie, nie może poświęcać nikogo innego. O tym trzeba nieustannie pamiętać. Niestety nie jest to w pełni prawdziwe. Mam świadomość, że w marcu 1968 roku Chciałem poświęcić tylko siebie, a poświęciłem wielu, wielu innych. Nic na to nie poradzę. Myślę jednak, że chroni mnie trochę to, że o tym wiem, że o tym pamiętam, że ponoszę odpowiedzialność za każdy czyn i za każde jego zaniechanie. Granicą polityki są fundamentalne wartości ludzkie. Na tej samej sesji Blumstein, mówiąc o wiecu z 8 marca, łączył motywy moralne, solidarność wobec relegowanych kolegów, z politycznymi. Myśmy szli na ten wiec z przekonaniem, że nie chcieliśmy go. Myśmy byli przekonani, że nie mamy innego wyjścia. Nie wierzyliśmy, nie wyobrażaliśmy sobie, że może się zacząć to, co się zaczęło, że możemy uzyskać takie poparcie, że to może wybuchnąć w całej Polsce. Mieliśmy po prostu takie poczucie, że inaczej nie można, bo jeżeli pozwolimy relegować dwóch, to rozbiją cały ten ruch. Niektórzy historycy partyjni naturalnie przypisywali komandosom, wyłącznie nieczyste motywy polityczne, przy czym były to nieoparte na niczym insynuacje. Na przykład Ważniewski pisze, że wiec w Uniwersytecie Warszawskim miał stanowić początek wystąpień studentów na szeroką skalę, miał objąć wszystkie uczelnie Warszawy i wszystkie ośrodki akademickie w kraju. Wysłannicy komandosów przygotowywali już wcześniej grunt do wystąpień we Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Lublinie, Łodzi i innych miastach. Spisek miał przerodzić się w otwarty bunt który drogą stopniowej eskalacji miał doprowadzić do stanu anarchii i stworzenia warunków do zmiany władzy. Wydarzenia marcowe widziano w następujących etapach. Najpierw studenci, później robotnicy, potem żołnierze, a w końcu będzie krwawy Budapeszt. Celem organizatorów wiecu i w ogóle całego marcowego ruchu studenckiego nie było oczywiście sprowokowanie krwawego Budapesztu. Jest to twierdzenie absurdalne ale raczej nawiązanie do politycznego i ideowego dorobku praskiej wiosny. Ważne jest przy tym to, że najbardziej doświadczeni i po prostu najstarsi w grupie, Kuroń i Modzelewski, rozumując w szerokich kategoriach ogólnopolskich, zakładali, że będzie to akcja o zasięgu niewykraczającym poza Uniwersytet Warszawski. W piątek 8 marca 1968 roku od rana wyczuwało się w Uniwersytecie Warszawskim atmosferę podniecenia i oczekiwania. Lipski, który był zaproszony na urodziny Kuronia, nie mógł przyjść i nie był obecny przy podejmowaniu decyzji o zorganizowaniu wiecu. Kiedy zorientował się, że w związku ze wspomnianym politycznym szczytem Układu Warszawskiego z czołowych działaczy pozostali w kraju tylko Moczar i Strzelecki, postanowił odwieść komandosów od organizowania wiecu. W Bristolu rankiem 8 marca rozmawiał z grupą młodzieży, zapamiętał jedynie Toruńczyk, przekonując, że nie jest to najlepszy moment do organizowania wiecu. Studenci odpowiedzieli mu jednak, że jest już za późno, żeby cokolwiek zmienić. Zresztą do działania przystąpiła też druga strona. Już o godzinie szóstej został aresztowany w swoim mieszkaniu Schleifer. Służba bezpieczeństwa zatrzymała też rano Lityńskiego i nocującego u niego Blumsteina. Studentki socjologii Bogucka i Lasota 8 marca od rana przebywały na Wydziale Historycznym, obawiając się, że mogłyby nie móc dotrzeć na wiec deitsch 7 marca wieczorem przebywał w żeńskim akademiku przy ulicy Kickiego. Ponieważ pojawili się agenci SB, a deitsch musiał przedostać się do męskiego akademika znajdującego się po drugiej stronie ulicy, studenci i studentki pomogli mu w tym, organizując późnym wieczorem na Kickiego uliczną zabawę. Pod ochroną roztańczonego korowodu deitsch dotarł do celu. Następnego dnia rano w sposób bodaj jeszcze bardziej konspiracyjny dotarł na wiec – na teren Uniwersytetu Warszawskiego przyjechał samochodem dostawczym, cały obsypany mąką. Już przed południem w okolicach Uniwersytetu pojawiło się kilkanaście autokarów z napisem wycieczka. Wreszcie o godzinie 12 rozpoczął się wiec. Przed budynkiem biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego zebrał się tłum, którego liczebność z każdą chwilą rosła, gdyż przyłączali się do niego zarówno studenci wchodzący na teren Uniwersytetu, jak i ci, którzy kończyli właśnie zajęcia. Jak liczny był zebrany wówczas tłum? Hillebrand utrzymuje, że gdy wiec się rozpoczynał, na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego znajdowało się około 500 osób, ale w trakcie trwania manifestacji liczba uczestników co najmniej się podwoiła. Z kolei Walichnowski podaje, że około 12 na dziedzińcu Uniwersytetu zebrało się ponad 1000 studentów. Wreszcie Ważniewski twierdzi, że tłum liczył około 1200 osób. Natomiast Raina utrzymuje, że zebrało się kilka tysięcy studentów. Podobnie liczebność studenckiego zgromadzenia określali moi rozmówcy uczestnicy WIECU z 8 marca, przy czym należy pamiętać, że na dziedzińcu obok uczestników WIECU znajdowały się wtedy również setki obserwatorów i kibiców. Studentka piątego roku socjologii Irena Lasota odczytała projekt rezolucji przyjętej następnie przez aklamację. Oto tekst tej rezolucji. My, studenci uczelni warszawskich, zebrani na wiecu w dniu 8 marca 1968 roku, oświadczamy. Nie pozwolimy nikomu deptać Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Represjonowanie studentów, którzy protestowali przeciwko haniebnej decyzji zakazującej wystawienia dziadów w Teatrze Narodowym, stanowi jawne pogwałcenie artykułu 71 Konstytucji. Nie pozwolimy odebrać sobie prawa do obrony demokratycznych i niepodległościowych tradycji narodu polskiego. Nie umilkniemy wobec represji. Żądamy unieważnienia decyzji o usunięciu kolegów Adama Michnika i Henryka Szlajfera. Żądamy umorzenia postępowania dyscyplinarnego przeciw Ewie Morawskiej, Marcie Petrusiewicz, Józefowi Dajczgewandowi, Marianowi Dąbrowskiemu, Sławomirowi Kretkowskiemu, Janowi Lityńskiemu, Wiktorowi Nagórskiemu i Andrzejowi Polowczykowi, obwinionym o udział w demonstracji studenckiej po ostatnim przedstawieniu dziadów. Żądamy przywrócenia Józefowi Dajczgewandowi należnego mu stypendium. Domagamy się, aby w terminie dwutygodniowym od dnia dzisiejszego minister oświaty i szkolnictwa wyższego Henryk Jabłoński oraz rektor Uniwersytetu Warszawskiego udzielili bezpośrednio zbiorowości studenckiej odpowiedzi na powyższe żądania. Następnie Wiktor Gurecki, wedle relacji Trybuny Ludu z 11 marca, znany już uprzednio z awanturniczych wystąpień, oraz Mirosław Sawicki odczytali projekt drugiej rezolucji, również przyjętej przez aklamację. My, studenci Warszawy, zebrani na wiecu w dniu 8 marca, wyrażamy pełne poparcie dla rezolucji nadzwyczajnego walnego zebrania Warszawskiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Literaci potępili zaostrzenie cenzury i zdjęcie zafisza dziadów Adama Mickiewicza. Solidaryzujemy się z głosem środowisk twórczych w obronie kultury i swobód obywatelskich. Już po przyjęciu tych rezolucji, gdy studenci w zasadzie zamierzali się rozejść, na dziedziniec Uniwersytetu Warszawskiego, tam gdzie dziś znajduje się parking, wjechały autokary z napisami wycieczka. Było ich siedem, relacjonuje Maciej Rosalak, i zajęły całą przestrzeń wzdłuż krawężnika od Instytutu Historii do bramy. Spojrzałem odruchowo na zegar, na buwie, była dokładnie 12.13 o której wyruszyły te wycieczki wyzypują się ludzie w cywilnych ubraniach niektórzy z biało-czerwonymi opaskami biegną do wiecujących coś tam mówią, usiłują rozerwać grupę na razie bez rękoczynów studenci stojący po bokach trzymają się za ręce, krzyczą na tamtych ze środka lecą śnieżne piguły jedną z pierwszych jeżeli w ogóle nie pierwszą ofiarą ataku ze strony przybyszów był Wiesław Władyka, dziś znany historyk Podszedł do niego któryś z wycieczkowiczów, zaczął go zaczepiać i w końcu uderzył. Cios nie był zbyt mocny, ale ponieważ było ślisko, Władyka stracił równowagę i upadł. W ten sposób został być może pierwszą ofiarą Marca. Opisani przez Rosalaka studenci trzymający się za ręce to prawdopodobnie aktywiści ZMS. Lamentowicz wspominał po latach, że gdy zebrała się już spora grupa pod biblioteką, wyszliśmy z tą grupą z małego dziedzińca i szliśmy w stronę biblioteki. Wtedy otworzyła się brama uniwersytecka i przyjechały autobusy z tak zwanym aktywem. Ta wycieczka najpierw rzuciła się na nas i zepchnęła nas na kolegów, którzy zebrali się przed biblioteką, aby uchwalić rezolucję. Cywile z autobusów byli zorganizowani, mieli jakieś rozkazy i było to jednak przygotowane, skoro trzymali się pod ręce, ustawieni w dwóch, trzech szeregach. Miałem poczucie, że nas ściskają coraz bardziej. Część osób chciała rozejść się na boki, uciec z tego miejsca, a część nie chciała dać się uderzyć. Lecz cywile spychali nas wyraźnie pod pałac Kazimierzowski. Nawet ci, którzy nie chcieli, też byli pod pałacem. Jednocześnie aktywiści ZMS-u starali się przeciwstawić organizatorom wiecu skandując – dajcie się nam spokojnie uczyć, wichrzyciele z uczelni, prowokatorzy precz z uczelni. Nawoływania te pozostały jednak bez odzewu. Tymczasem dookoła studentów ustawiło się kilkuset mężczyzn w cywilnych ubraniach, których jeden z uczestników wiecu tak opisywał. Ludzie w średnim wieku, w kożuchach i baranich czapkach, różnie potem charakteryzowani przez rzeczników oficjalnej wersji wydarzeń, a przez uczestników wiecu traktowani jako tajniacy. Później czasem pisano i mówiono, że to byli członkowie Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. Czasem, że był to aktyw robotniczy lub aktyw społeczno-polityczny. Te rozmaite określenia Karpińskiego, Tarniewskiego, mówiące o tym, kim byli przybysze, znalazły odbicie w popularnej marcowej piosence studenckiej, śpiewanej na melodię O północy się zjawili. O dwunastej się zjawili podpici cywile. Nic nikomu nie mówili, tylko w mordę bili. Fest a fest. Przywieziono do stolicy aktyw robotniczy. Witał rektor chlebem, solą, oni wódę golą. Fest a fest. Pozostaje kwestią sporną, czy to było ormo, ale sądząc z uniformów jednak biło ormo fest a fest. Ciekawe, że poszczególni uczestnicy wiecu w różny sposób opisują przybyszów, przy czym wspólnym mianownikiem wszystkich tych relacji jest swoista odrębność i odmienność wyglądu studentów i owych wycieczkowiczów. Jedna z uczestniczek wiecu mówi, wyglądali jak wycieczka z Moskwy. Wszyscy mieli jesionki w jodełkę, a w rękawach ukryte pałki. Ktoś inny tak opisywał przybyszów. Na dziedzińcu pojawili się mężczyźni ubrani niemal jednakowo w płaszczach, w kapeluszach. Według Jana Walca wygląd wycieczkowiczów, ich sposób stania, w rozkroku, mimika, gestykulacja od pierwszej chwili wychowanej na filmach wojennych młodzieży nasuwał skojarzenie z gestapo. Dlatego między innymi już pod buwem rozległy się okrzyki gestapo, natychmiast podchwycone przez tłum. Studenci rzucali też w stronę aktywu drobne monety. Wald podkreślał, że ważne było, że okrzyk ten pojawił się spontanicznie. Zresztą przybysze zapewne nie dostrzegali tego podobieństwa i chyba nie rozumieli tej sytuacji. Prawdopodobnie w ich rozumieniu studenci po prostu ich obrażali, co oczywiście miało wielki wpływ na zaostrzenie atmosfery. Odcinek 19. Ważne jest też, że zdaniem Walca niektórzy przybysze od początku mieli pałki w rękach i większość studentów od razu wiedziała, że nie są oni robotnikami. W odczuciu studentów byli to ludzie z pokolenia rodziców, choć Walc przypuszcza, że byli prawdopodobnie młodsi. Byli to raczej przedstawiciele pokolenia ZMP, a zatem wówczas ludzie mniej więcej 40-letni. Istotne też było, że w pojęciu większości studentów byli to ludzie prymitywni, Wypowiadali się w sposób niegramatyczny, wygłaszając wyuczone zawczasu kwestie, którzy zupełnie nie pasowali do miejsca, w którym się znaleźli. Ktoś nawet brutalnie zauważył, że chamy w buciorach zbrukali, sprofanowali teren uczelni. Walc wskazywał na różnice w życiowych doświadczeniach studentów i wycieczkowiczów, na brak łączącego kodu kulturowego. Przybysze nie mieli zebranym studentom nic do zaproponowania, poza wezwaniami do powrotu do nauki choć nie odwoływali się jeszcze do późniejszego hasła propagandowego studenci do nauki. Relacja Jana Walca z października 1988 roku. Paweł Wieczorkiewicz wyraził pogląd, że przybysze wyglądali raczej na typowych aparatczyków niż na gestapowców. Robili wrażenie wyposażonych w partyjne legitymacje majstrów z fabryki. Przybysze zwrócili się do studentów z wezwaniem o nieprowokowanie zamieszek i rozejście się w spokoju. Odpowiedział im Górecki określając ich przybycie na teren Uniwersytetu Warszawskiego jako prowokacyjne przeciwstawienie robotników studentom. Równocześnie powoływał się na wspólnotę interesów i te same ceny mięsa, jakie jedni i drudzy muszą płacić, wyraźnie nawiązując do ostatniej podwyżki cen mięsa z końca 1967 roku. Z przybyszami współpracowali niektórzy pracownicy naukowi – Występująca pod pseudonimem Maria Szerszeń, jedna z uczestniczek wiecu, wspomina, że Marian Dobrosielski biegał spocony między studentami i pokazywał, kogo trzeba swoim zaufanym. Takiego wskazanego robotnicy, potem okazało się, że rzeczywiście byli tam również robotnicy, nie tylko ubecy, którzy przyjechali nauczyć rozumu rozwydrzoną młodzież bananową, łapali i wsadzali do budy milicyjnej. Dobrosielski został potem ambasadorem w Londynie, a my nie mogliśmy darować Anglikom, że go wpuścili. To bardzo trzeźwiąco wpłynęło na nasz stosunek do Zachodu. Pamiętam naszych kolegów należących do ZMS-u, którzy utworzyli zwarty szpaler, trzymając się ściśle pod ręce, podeszli w rozkołysanym rytmie do Dobrosielskiego i wyskandowali, że są gotowi, on pobłogosławił ich ruchem dłoni. Poniesiona przez tłum w pierwszej chwili nie zrozumiałam tej sceny. Myślałam, że oni są z nami. Jako jedynego przeciwnika widziałam tych robotników w kamizelkach kuloodpornych pod długimi płaszczami z małymi czarnymi pałkami, w których był metal, bo przy biciu wcale się nie wyginały jak te białe milicyjne. Dopiero po chwili zrozumiałam, że to piąta kolumna wśród studentów, że oni stają w jednym szeregu zbijącymi nas – Uniosło mnie w tłumie do przodu tam, gdzie stali robotnicy i tam zostałam pokazana przez docenta. Obie grupy, napierane przez stojących dalej, zwarły się, a ja znalazłam się w samym środku. Robotnicy złapali mnie za ręce, usiłowali wyrwać. Koledzy trzymali mnie z tyłu za płaszcz, za szyję i ciągnęli do siebie. Tłum pchał się na mnie z obu stron, a dwie potężne siły próbowały rozerwać. Jakoś się wyrwałam, popchnięto mnie do tyłu. Dobrosielski do działania przystąpił zresztą zanim przybył na teren uczelni aktyw robotniczy. Poza tym nie ograniczył się jedynie do wskazywania kogo trzeba swoim zaufanym, lecz aktywnie brał udział w szarpaninie ze studentami, dopuszczając się wobec niektórych z nich rękoczynów. Spychając studentów pod pałac Kazimierzowski dwoma alejkami między Buwem a Wydziałem Prawa i Buwem a Wydziałem Neofilologii jednocześnie wyłapywano z tłumu pojedyncze osoby, które odprowadzano do czekających nysek, i wywożono poza teren uniwersytetu. W tłumie rozległy się okrzyki Gestapo, wolność, demokracja, nie ma chleba bez wolności, dziady bez skreśleń, precz z cenzurą, usunąć tajniaków. W pewnym momencie jeszcze pod buwem padło hasło Studenci siadają. Studenci rzeczywiście usiedli okazało się, że dookoła stoi ponad 500 cywilów. Nina Smolar i Jan Gross zawczasu przewidzieli, że w pewnej chwili wiec prawdopodobnie przekształci się w sit-in wzorowany na pokojowych demonstracjach studentów amerykańskich. Około trzynastej na balkon w Pałacu Kazimierzowskim wyszedł prorektor Rybicki, rektor turski przebywał w tym czasie w Turcji, i wezwał studentów do rozejścia się. Odpowiedziały mu gwizdy oraz okrzyki wolność, demokracja, konstytucja, wycieczka do domu. Gdy jednak prorektor dał znak, że chce przemówić, tłum ucichł. Wówczas do grupujących się wokół studentów Przybyszów Rybicki powiedział z balkonu – dziękujemy wam, towarzysze. Następnie zamiast wyjaśnień oświadczył studentom – macie piętnaście minut na rozejście się. Ponieważ otwarte było tylko jedno wąskie przejście od strony ulicy Oboźnej, a główna brama prowadząca na krakowskie przedmieście była już zamknięta, zebrani studenci zaoponowali – Wobec tego Rybicki zgodził się przyjąć delegację studencką. Zebrani domagali się gwarancji, że delegacja nie zostanie aresztowana. Rozległo się skandowanie Gwarancje, gwarancje, ale prorektor przypomniał tylko raz jeszcze, że pozostało jedynie 15 minut, gdyż wiec jest nielegalny. Mniej więcej w tym samym czasie do siedziby rektoratu dotarł dziekan Wydziału Ekonomii, profesor Czesław Bobrowski. Znalazł się zresztą na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego dość przypadkowo. Jak sam pisze w swoich wspomnieniach, o planowanym studenckim wiecu nie wiedział wcześniej, gdyż rektorat nie powiadomił żadnego z dziekanów. Przypomnijmy, że przemawiając 11 marca do aktywu, Kempa, mówił, że 7 marca władze Uniwersytetu Warszawskiego wydały zarządzenie uznające z góry wiedzę za nielegalny i że zarządzenie to skierowano do dziekanów i kierowników katedr. Pojawia się więc pytanie, czy władze Uniwersytetu Warszawskiego rzeczywiście poinformowały dziekanów o wiecu i tylko Bobrowski nic o tym nie wiedział. W każdym razie wracał z odczytu w Pałacu Staszyca i przypadek zrządził, że postanowił zajść na chwilę do dziekanatu mieszczącego się w Pałacu Kazimierzowskim. Gdy wszedł na dziedziniec Uniwersytetu, od razu znalazł się w środku rozgrywających się tam wydarzeń. Przeciskając się powoli przez tłum i apelując do mijanych studentów o spokój, dotarł do Pałacu Kazimierzowskiego. Z gmachu rektoratu Bobrowski zatelefonował do premiera Cyrankiewicza, który zaledwie kilka godzin wcześniej powrócił z Gomułką za granicę. Cyrankiewicz już wiedział, co się dzieje na uniwersytecie od ministra Moczara i polecił mi komunikować się z resortowym ministrem Henrykiem Jabłońskim. Od prorektora dowiedziałem się, że przyjmie delegację studencką. Opuściłem więc szybko gmach i udałem się na dziedziniec, gdzie groziło narastanie konfliktu. Rzeczywiście na dziedzińcu niemal bez przerwy mnożyły się incydenty. Przybysze zachowywali się coraz agresywniej. Rosalak wspomina. W pewnym momencie widzę, jak pewien cywil ciągnie za włosy ubraną w korzu w dziewczynę. Ona krzyczy, przewraca się w błoto. Ten incydent pamiętam chyba najlepiej. Pierwszy raz widzę, widzimy takie rzeczy. Tymczasem na rozmowy do rektoratu udała się delegacja, w skład której weszły Lasota i Toruńczyk oraz mniej lub bardziej związani z grupą studenckich opozycjonistów Ryszard Bugaj, Marcin Król, Michał Osóbka-Morawski i Jadwiga Staniszkis. Delegaci domagali się od Rybickiego wycofania z terenu uczelni Ormowców, wypuszczenia zatrzymanych i przetrzymywanych w autobusach studentów, a także zwrotu zabranych legitymacji i indeksów. Ponadto wyrazili zaniepokojenie z powodu zgromadzenia wokół Uniwersytetu jednostek milicji i domagali się odwołania ich. W tej sprawie w obecności delegacji prorektor rozmawiał przez telefon i oświadczył, że milicja zostanie wycofana. Zdaniem obecnej przy tej rozmowie Jadwigi Staniszkis był to głuchy telefon. Takie wrażenie odniosła, notuje Anna Siwek, obserwując zachowanie Rybickiego. Autorka tych słów pisze dalej... W trakcie spotkania poruszone zostały kwestie życia uniwersyteckiego i represjonowanych studentów. Rozważane były umorzenia dyscyplinarek ośmiu studentów i zmiany decyzji w sprawie Michnika i Schleifera, podjęcie przez nich studiów w niedalekiej przyszłości i na innej uczelni. Sprzeciw budziły formy dyskusji i wymiany poglądów, konfrontacji różnych stanowisk realizowane w ramach ZMS-u i ZSP. Uznano je za niewystarczające proponowano, aby podczas spotkań dyskusyjnych podejmować aktualne problemy ekonomiczne i polityczne, co w dużej mierze wpłynęłoby na poprawę atmosfery na Uniwersytecie Warszawskim. W tym samym czasie, gdy trwały rozmowy w Pałacu Kazimierzowskim, Bobrowski oraz dziekan Wydziału Historycznego, profesor Stanisław Herbst, nałożywszy łańcuchy dziekańskie, zaczęli krążyć wśród studentów i tłumaczyć im, że wiec spełnił już swoje zadanie i nawoływać młodzież do rozejścia się. Argumenty obu uczonych nie bez trudu trafiały do studentów, którzy rozgrzewali się, dosłownie i w przenośni, śpiewając hymn narodowy i międzynarodówkę. Kiedy jednak uzyskali obietnicę odbycia w poniedziałek legalnego wiecu w Auditorium Maximum, postanowili zakończyć manifestację i rozejść się do domów, tym bardziej, że wiele osób już wcześniej opuściło teren uniwersytetu. Bobrowski udał się w stronę jednego z autokarów i rozpoczął pertraktację na temat ewakuowania przybyszów. Również w wyniku jego interwencji uwolniono z autobusów zatrzymanych studentów oraz odzyskano skonfiskowane legitymacje i indeksy. Wreszcie autokary zaczęły opuszczać teren Uniwersytetu Warszawskiego wśród gwizdów i śmiechów. Niektóre autokary obrzucano drobnymi monetami i śnieżkami. Bobrowski powrócił na krótko do rektoratu, gdzie Rybicki poinformował go, że stacjonujący poza dziedzińcem oddział milicji zostanie odwołany. Wiec dobiegł końca. Młodzież zaczęła się rozchodzić. W tym samym czasie od strony ulicy Oboźnej powróciła na teren uczelni część bojówkarzy. Studenci ponownie zaczęli śpiewać hymn narodowy i międzynarodówkę. Wówczas pojawili się od strony Oboźnej cywile z pałkami w rękach, którzy przystąpili do akcji. Wedle jednych relacji, około godziny 14, według innych około 15, Poprzez bramy główną od strony krakowskiego przedmieścia zaczęły wkraczać zwarte, umundurowane oddziały milicji w hełmach, okularach ochronnych i z długimi pałkami. Po dzień dzisiejszy nie wiem, dlaczego to się stało, zastanawiał się po latach Bobrowski. Próbowałem powstrzymać milicjantów, licząc na działanie argumentów w postaci moich siwych włosów i łańcucha dziekańskiego. Udało mi się osiągnąć bardzo niewiele, a mianowicie to, że kolumna podzieliła się na dwie części. Jedna obchodziła mnie z lewej, Druga z prawej strony. Po przejściu kilkudziesięciu metrów oficer dowodzący oddziałem zatrzymał go na parkingu przed biblioteką. Więcej milicja nie interweniowała. Było to więc raczej zademonstrowanie niż użycie siły. Tymczasem w zupełnie innym stylu zainterweniowało Ormo, co skłoniło mnie do odwrotu w kierunku Pałacu Kazimierzowskiego. Odwrotu w najszybszym, jak potrafiłem, tempie. Poczucie powodzenia mediacji zamieniło się w poczucie klęski. Wejście sił porządkowych, w chwili, gdy do całkowitego opróżnienia dziedzińca brakowało najwyżej pół godziny, rozwiało nadzieję na łatwe, bezkonfliktowe załatwienie sprawy. Bobrowski myli się, gdy pisze, iż akcja milicji była raczej demonstracją niż użyciem siły. W rzeczywistości 8 marca golędziniacy bili studentów z nie mniejszą energią niż ormowcy. Wspomina jedna z uczestniczek wiecu. Wychodziłam ze biblioteki. Przed sobą miałam bramę uniwersytetu. Było pusto, bo większość studentów stała jeszcze z tyłu przy rektoracie. Nagle brama otworzyła się i zobaczyłam, jakby najazd kamerą, że wchodzą. Szeregami w hełmach, z pałami wchodzą kolędziniacy. Zatkało mnie. Przez ułamek sekundy miałam wrażenie, że to czasy okupacji. Myślę, że wtedy załamała się moja ufna wiara, że socjalizm jest dobry. Golędziniacy rozbiegli się. Jeden z nich zdzielił mnie ze dwa razy i tyle mojego. Innych poturbowali solidniej. Kolega, którego od dzieciństwa uczono, że jak coś złego, to do milicjanta, podszedł do jednego i tak dostał po głowie, że osunął się nieprzytomny. Na szczęście było zimno, więc miał na sobie kożuch i grubą czapkę. Tych, którzy jeszcze zostali przed Pałacem Kazimierzowskim, golędziniacy spychali do tyłu na skarpę. Ja wyszłam w przeciwną stronę za bramę na Krakowskie. Mówi inny uczestnik wiecu. Trzech golędziniaków tłukło pałkami leżącą na bruku dziedzińca dziewczynę. Była drobna, mała. Zrobiliśmy zamieszanie. Udało nam się do niej podejść. Niosłem ją na rękach na wydział prawa, a za mną szli milicjanci i tłukli mnie po plecach pałami. Gdy zostałem wkrótce potem aresztowany, lekarz obejrzał moje sine plecy, klepnął mnie po nich boleśnie ręką i powiedział — Nic mu nie będzie. Do celi. Na uniwersyteckim dziedzińcu rozgrywały się dramatyczne sceny. Milicjanci i ormowcy na prawo i lewo rozdawali ciosy pałkami. Nie omijali przy tym pracowników naukowych. Co prawda Bobrowski prostuje w swoich wspomnieniach plotkę mówiącą, że został pobity na dziedzińcu, ale nie zaprzecza, że raz został uderzony gumową pałką. Faktem jest też, iż jeden z przybyszów uderzył pałką profesora Herbsta. Studenci usiłowali chować się w salach dydaktycznych, wydziałowych budynkach, ale i tam... Ścigali ich nacierający milicjanci i ormowcy, którzy, jak wspomina jeden z ówczesnych studentów, bili przede wszystkim dziewczyny i przede wszystkim brunetki. Pomyślałem, no cóż, w końcu jest Dzień Kobiet, ale dlaczego właśnie brunetki? To zrozumiałem dopiero później. Pamiętam, jak milicjanci wlekli dziewczynę po ziemi i pamiętam, jak tłum ją odbił. Pamiętam, jak w Instytucie Historii złapano Ubeka odebrano mu papiery i nic więcej, a on trząsł się ze strachu. Część studentów, spychana przez milicjantów, zsuwała się po śnieżno-błotnej skarpie na tyłach Pałacu Kazimierzowskiego, aby potem uciekać dalej na Browarną i Karową. Na terenie uczelni zaś, obok milicji, ormowców, działali również wycieczkowicze. Nagle z wspomina Maria Szerszeń, pojawili się znowu robotnicy. W 20 sekund na dziedzińcu oprócz mnie nie było chyba nikogo. Oszołomiona, wdrapałam się na kupę zgarniętego śniegu i rozglądałam się dokoła. Pod buwem, obok autokarów, które pojawiły się z powrotem, a może wcale nie odjechały, trzech robotników skakało po brzuchu przewróconej na plecy dziewczyny. Takie rzeczy widziało się dotąd tylko w telewizji, w migawkach z drugiego końca świata. Pobiegłam przed siebie. Za rogiem, tuż przy schodach wiodących do studium afrykanistycznego, stał, a raczej słaniał się mój kolega, którego biło pięciu facetów w długich płaszczach. Przy gwałtownych ruchach spod płaszczy wyłaniały się poły kamizelek odpornych. Bili tymi krótkimi, twardymi, czarnymi pałkami. Bili tylko po głowie, po której ze wszystkich stron spływała krew. A mój kolega powtarzał z równie bezgranicznym zdumieniem, z jakim ja na to patrzyłam. — Polacy, ludzie, nie bijcie, Polacy! Stał podtrzymywany ciosami. Znalazła się obok mnie koleżanka. Krzyczałyśmy, biłyśmy obie facetów po płaszczach, po plecach. Waliłyśmy w nich pięściami, żeby go zostawili, żeby nie dali nam widzieć tego, w co nie mogłyśmy wciąż nawet w tej chwili uwierzyć. A oni odwijali się co chwila, wymierzali na oślep cios pałą w naszą stronę i bili dalej. Obok stali robotnicy z warsztatów uniwersyteckich. Stali i patrzyli. Bardzo przestraszeni nie reagowali wcale. Od autokarów dobiegały wołania. To koledzy robotnicy coś krzyczeli do siepaczy. Ci wreszcie zostawili chłopaka. Pobiegli. Tamci pochyleni w pocie czoła zbierali nasze rozsypane w błocie pieniążki. Chłopak osunął się w nasze ramiona. Wyniosłyśmy go na ulicę. Trudno precyzyjnie określić, jak długo trwała akcja pacyfikacyjna na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Relacje są sprzeczne. Ze względu na tempo rozgrywania się wydarzeń na dziedzińcu, poczucie czasu u wielu osób zostało zachwiane. Jednym wydawało się, że dziedziniec opustoszał w ciągu kilkunastu czy kilkudziesięciu sekund, innym, iż nigdy nie będzie końca tej masakry. Tym czas upływał bardzo powoli. Wszelako nie ulega wątpliwości, iż akcja pacyfikacyjna na terenie Uniwersytetu Warszawskiego została zakończona nie później niż około godziny 16. Mniej więcej dwie godziny później Jezierski w Komitecie Warszawskim zreferował Kępie przebieg wydarzeń na terenie Uniwersytetu. Następnie wrócił na uczelnię i po stwierdzeniu, że panuje tam spokój, udał się do domu. Tymczasem spokój na terenie Uniwersytetu Warszawskiego wcale nie oznaczał, że zakończona została akcja sił porządkowych i że na ulicach Warszawy panował już absolutny spokój. Antoni Macierewicz, który gdy rozpoczęło się pałowanie skrył się w gmachu polonistyki, wyszedł wraz z grupą kilkudziesięciu osób przez bramę prowadzącą na ulicę Oboźną – tam sformowali pochód liczący 50-60 osób, który nie niepokojony przez milicję i ormo poszedł Nowym Światem, Alejami Jerozolimskimi, Marszałkowską do Placu Konstytucji, gdzie uczestnicy tej manifestacji zaczęli skandować Konstytucja, Konstytucja. Macierewicz już wówczas odbierał tę demonstrację jako coś surrealistycznego. Następnie grupa udała się na Plac Jedności Robotniczej pod gmach Politechniki Warszawskiej. Gdy rozgrywały się opisane wydarzenia, krakowskie przedmieście zostało otoczone gęstym kordonem milicji i ormowców, którzy szarżowali na demonstrantów, spychając ich w stronę hotelu Bristol i Europejskiego. Funkcjonariusze ze zmotoryzowanych odwodów milicji obywatelskiej wkroczyli też na teren Akademii Sztuk Pięknych. Do większego starcia doszło około godziny 18 pod dziekanką. Na ulicach, podobnie jak wcześniej na terenie uczelni, krzyczano gestapo. Oto opublikowana na łamach organu regionu Mazowsze NSZZ Solidarność relacja naocznego świadka specjalisty od radiofonii odbywającego w marcu 1968 roku dwutygodniowe ćwiczenia wojskowe. Dla komunikacji miejskiej nie było wjazdu na krakowskie przedmieście. Nie dla wszystkich jednak zamknięto ruch uliczny. Na moich oczach w kierunku krakowskiego przedmieścia skręciło kilka zakładowych autokarów wypełnionych ludźmi. Zobaczyłem jak otwierają się drzwi autokarów i wysiadają z nich ludzie w średnim wieku brani w kufajki, z kaskami na głowach i z pałkami milicyjnymi w rękach. Po wyjściu z autobusów rzucili się oni na tłum zgromadzony naprzeciw kościoła Świętego Krzyża. Wśród zgromadzonych przeważała młodzież i to nie młodzież studencka, ale dzieci w wieku 15-16 lat. Ci z autokarów, jak tylko wpadli w tłum, rozpoczęli regularną młodzkę. Wymierzali razy na prawo i lewo, bili na oślep. Pałki umocowane mieli rzemieniami u przegubów rąk, żeby nie spadły w czasie bicia. Nie wiem, czy były w nich metalowe pręty. Widziałem tylko, jak po skończonej akcji pałka taka wygięta była jak bumerang. Widziałem też, jak chłopak uderzony taką pałką w okolice karku upadł na bruk i długo nie mógł się podnieść. Zaatakowany tłum rozproszył się. Ludzie uciekali przed razami w kierunku kościoła Świętego Krzyża. Wtedy z bocznych ulic wypadły nowe grupy robotników i pędziły tłum w stronę Nowego Światu. Tam czekali już milicjanci. Umundrowani w hełmach na głowach, z tarczami na ramieniu, szli zwartym szpalerem, osaczając zgromadzonych ze wszystkich stron. Ludzie zawrócili, wpadli do kościoła Świętego Krzyża. Wtedy zobaczyłem w tłumie wiele studenckich czapek. Myślę, że to był ten moment, kiedy milicja podeszła od strony skarpy i zaczęła opróżniać uniwersytet. Kiedy studenci zabarykadowali się w kościele, milicja zaczęła się do nich dobijać, usiłując wyłamać drzwi. W powyższej relacji kilka spraw wymaga wyjaśnienia i dokładnego sprecyzowania. Istotnie na krakowskim przedmieściu ruch był wówczas zatrzymany. Co więcej, ulicę tę wypełniała kolumna autobusów, którymi dowożono siły porządkowe. Jeden z uczestników wiecu, w Uniwersytecie Jacek Szymanderski widział na krakowskim przedmieściu długą kolumnę autokarów, z których wysiadali milicjanci. Później dowiedział się, że byli to podobno przebrani w milicyjne mundury i wyposażeni w pałki żołnierze z nadwiślańskiej jednostki MSW imienia Czwartaków AL, jednostki wojskowej 1914. Druga sprawa to kwestia owych odkształcających się trwale pałek. Opowiadano mi, że w marcu 1968 roku w warszawskich zakładach mechanicznych imienia Marcelego Nowotki istotnie przygotowywano metalowe pręty długości 50-60 cm, które następnie zalewano gumą. To właśnie między innymi w te pałki uzbrojeni byli robotnicy, którzy przybyli na teren Uniwersytetu Warszawskiego i którzy operowali później wokół Uniwersytetu. Trzecia kwestia wymaga nieco szerszego omówienia. Chodzi mianowicie o incydent w kościele Świętego Krzyża. 11 marca ukazał się w Trybunie Ludu redakcyjny artykuł pod tytułem Wokół zajść na Uniwersytecie Warszawskim. W artykule tym znalazł się m.in. następujący fragment. Grupa studentów wtargnęła do kościoła Świętego Krzyża, w którym zaczęła demolować ławki, wyrywając z nich drewniane pręty. Proboszcz zwrócił się o pomoc do milicji, która jednak do kościoła nie weszła, ograniczając się do rozpędzenia zbiegowiska na ulicy. Dla każdego człowieka, znającego choć trochę z dzisiejszej perspektywy realia ulicznych manifestacji w PRL, powyższy opis musi brzmieć surrealistycznie. Demonstranci demolują kościół, ksiądz prosi o pomoc milicjantów, którzy z kolei odmawiają wejścia do wnętrza kościoła. To naprawdę ponury żart. A jednak wśród partyjnych historyków informacja ta nie budzi żadnych zastrzeżeń i warta jest przytoczenia nawet nie na zasadzie cytatu z Trybunu Ludu, ale tekstu autorskiego. Prawda zaś wyglądała tak, że uciekając przed milicyjnymi i ormowskimi pałkami, część studentów istotnie schroniła się we wnętrzu kościoła Świętego Krzyża, którego oczywiście nie demolowano. Według niektórych relacji studenci śpiewali w kościele międzynarodówkę. Oczywiście proboszcz nie prosił milicjantów o interwencję. Jedną z bardziej drastycznych twarzy marca były akcje milicji ormo we wnętrzach kościołów. Wrzucanie do wnętrza świątyń granatów łzawiących, pałowanie u stóp ołtarza, brutalne pokrzykiwania, wyprowadzanie manifestantów z wykręconymi rękami, szarpanie za włosy, popychanie, kopanie i tak Dodać wypada, że proboszcz parafii Świętego Krzyża pragnął zaprotestować przeciwko kłamstwom Trybuny Ludu i wyjaśnić całe nieporozumienie. Było to jednak niełatwe. Ostatecznie wyjaśnienie w tej sprawie wywiesił na drzwiach kościoła Świętego Krzyża. Naturalnie zasięg ogłoszonej w ten sposób informacji – nie mógł równać się z zasięgiem wiadomości opublikowanej w Trybunie Ludu. Partyjni historycy podkreślają głównie niszczycielską działalność demonstrantów. Prawie w ogóle zaś nie zajmują się akcją sił porządkowych. Hillebrand napisał na przykład, że na krakowskim przedmieściu do studentów dołączali przypadkowi przechodnie, przede wszystkim młodzież, w tym elementy z marginesu społecznego. Dochodziło do zakłócenia ruchu ulicznego a także aktów wandalizmu przejawiających się niszczeniem budek telefonicznych i milicyjnych. Oczywiście ważniejszy był fakt wyjątkowej brutalności interweniujących sił porządkowych. Józef Rybicki, gdy znalazł się na krakowskim przedmieściu już po zakończeniu akcji M.O. i Ormo, widział pryzmy śniegu czerwonego od krwi. Sprzątająca kobieta powiedziała do niego, milicja zrobiła jatki. W zgodnej opinii naocznych świadków użyte środki były niewspółmierne do charakteru studenckiego wiecu odbywającego się w atmosferze spokoju. Niezależni badacze m.in. w tym widzą dowód, że miała wówczas miejsce jawna polityczna prowokacja. Pogląd taki reprezentuje np. Bieńkowski. Podkreśla on, że interwencja organów porządku i bezpieczeństwa na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego w żadnym razie nie była uzasadniona przebiegiem studenckiego wiecu nastąpiła w chwili, kiedy studenci po rozmowie z przygodnie zresztą spotkanymi profesorami zaczęli się rozchodzić. Zgodne świadectwa profesorów stwierdzają, że studenci zachowywali się powściągliwie i nie istniało żadne prawdopodobieństwo ekscesów. Zdaniem Pieńkowskiego, przemyślanym i z góry przygotowanym posunięciem było dowiezienie kilkoma otokarami uzbrojonych w pałki przedstawicieli klasy robotniczej, którzy na uniwersyteckim dziedzińcu rozpoczęli polowanie na pojedynczych studentów. Młodzież zaczęła w stronę owych robotników rzucać monety, symboliczne judaszowe srebrniki i skandować gestapo, gestapo. Później oficjalna propaganda głosiła, że studenci obrzucali obelgami klasę robotniczą. Notabene, jak pisze Bieńkowski, do grupy tej rzeczywiście dołączono pewną liczbę autentycznych robotników – Ci jednak, kiedy oddziały przystąpiły do akcji, zwrócili się z prośbą do jednego z obecnych na dziedzińcu profesorów, aby pozwolił im schronić się w audytorium, ponieważ nie chcą brać udziału w tym, co się tu dzieje. Tymczasem cywile kryjący się pod szyldem Ormo dążyli nie do rozpędzenia tłumu, ale do masakry. Bito przy tym także, a może nawet głównie, łatwych przecież do rozpoznania ze względu na wiek i wygląd zewnętrzny profesorów. Przy czym Bito ich nie tylko w tłumie na dziedzińcu, ale także w budynkach wydziałowych. Nie brakło też prowokatorów, którzy po wmieszaniu się w tłum manifestantów wznosili antyrządowe i antyradzieckie okrzyki. Jednego z takich krzykaczy złapali w tym dniu studenci. Okazało się, że był to jeden z robotników. Z kolei Raina zwraca uwagę na inny szczegół. Otóż akcja milicji Ormo rozpoczęła się po tym, jak studenci śnieżnymi kulami obrzucili opuszczających dziedziniec gości. Raina sugeruje, że to rzucanie śnieżkami było prowokacją przygotowaną przez aktyw ZMS i mającą na celu sprowokowanie sił porządkowych do gwałtownej reakcji. Tak się istotnie stało. Na teren Uniwersytetu Warszawskiego wdarła się duża grupa uzbrojonych pałki milicjantów w hełmach. Która rozpoczęła skrajnie brutalne polowanie na studentów Trudno dziś powiedzieć, czy rzeczywiście rzucanie tymi śnieżnymi kulami Miało jakiekolwiek znaczenie Równie dobrze mógł to być niezbyt mądry żart Jak i sygnał dla sił porządkowych do rozpoczęcia akcji Jest zresztą znacznie więcej wątpliwości i znaków zapytania Wiadomo na przykład, że przez czas trwania wiecu a następnie brutalnego bicia studentów w gmachu Wydziału Prawa, gdzie mieścił się wówczas Komitet Uczelniany PZPR, przebywały osoby spoza Uniwersyteckiej Organizacji Partyjnej, w tym przede wszystkim drugi sekretarz KW Zdzisław Żandarowski. Nie wiemy, na czym polegała jego rola, ale według niektórych relacji to on miał wydać milicjantom i ormowcom polecenie, aby uderzyli na spokojnie rozchodzących się studentów. Dyskusję budzi też kwestia legalności wieców w Uniwersytecie Warszawskim, jak pamiętamy, od razu podważana przez władze uczelniane. Odmienne stanowisko reprezentuje anonimowy autor opracowania, marzec 1968. Powiada on, nie ulega wątpliwości, że zebranie studentów na dziedzińcu Uniwersytetu było w pełni legalne. Wynika to nie tylko z tradycji wolności akademickich, ale i bezpośrednio z konstytucji PRL, zapewniającej wolność pokojowych zebrań i manifestacji. Nie można tego niezbywalnego prawa interpretować w ten sposób, że legalne są tylko te manifestacje, na które dają zgodę władze zwierzchnie. Odcinek 20 Dnia 8 marca udało się jednak uzyskać studentom zalegalizowanie swego wiecu również ze strony władz zwierzchnich. Doszło do porozumienia między zebranymi studentami a urzędującym prolektorem profesorem Rybickim. Ustalono, że rektor odbędzie rozmowy i udzieli wszelkich wyjaśnień studentom w poniedziałek w Auditorium Maximum. Pojawiają się niekiedy głosy, że studencka manifestacja była wielką prowokacją ze strony MSW. Mówi się czasem, że to partyzanci chcieli wykorzystać studencki wiec dla swoich celów. Łatwo było bowiem podniecić młodych ludzi, a następnie zaatakować ich z całą brutalnością. Można by w ten sposób osiągnąć naraz kilka celów. Po pierwsze... Ukazać niezdecydowanie ekipy Gomułki, która od dłuższego czasu toleruje inteligenckie narzekania, a jednocześnie zademonstrować siłę i sprawność swojej grupy. Po drugie przystąpić do frontalnego ataku na Żydów, rzeczywistych czy też urojonych wrogów. Po trzecie zwrócić uwagę ZSRR, na ciągle jeszcze silne w Polsce tendencje rewizjonistyczne, co było szczególnie ważne w związku z rozwojem wydarzeń w Czechosłowacji. Wreszcie po czwarte, choć trudno na to było liczyć, akcja taka, zwłaszcza wspierana przykładem czechosłowackim, mogłaby doprowadzić do destabilizacji sytuacji społeczno-politycznej w Polsce. Strajki, uliczne demonstracje, zamieszki nie tylko w środowiskach studenckich. I wówczas na porządku dnia mogłaby stanąć kwestia zmiany kierownictwa partii. Ekipę Gomułki w takiej sytuacji prawdopodobnie zastąpiliby patrioci, choć niekoniecznie moczar osobiście. Rozumowanie powyższe jest tylko na pierwszy rzut oka logiczne. Nie można negować istnienia zakulisowych rozgrywek politycznych, o których zresztą dotąd niewiele wiadomo, ale trudno zgodzić się z poglądem, że tysiące studentów dałoby się wciągnąć w wiecowanie jakiejś grupce agentów czy konfidentów MSW, gdyby nie autentyczny bunt, jakże typowy dla młodych, wobec praktyk cenzorskich i wewnętrzna potrzeba gestu solidarności z represjonowanymi kolegami. Natomiast możliwe jest, że niezależnie od siebie i w zupełnie różnych celach, do wiecu przygotowywali się komandosi oraz frakcja moczarowska. Główni aktorzy wielkiego skoku po władze na początku marca byli podobno nieobecni w Warszawie. Według Chęcińskiego Moczar miał przebywać na nartach w Zakopanem, Strzelecki spędzał w tym samym czasie urlop w okolicach Szczawnicy. Piasecki zaś wyjechał ze stolicy konferować ze swoimi radzieckimi szefami. Interesującą analizę tego, co stało się 8 marca przeprowadził Tarniewski. W próbie interpretacji posłużył się fragmentami z przemówienia Gomułki z 19 marca 1968 roku na Naradzie Warszawskiego Aktywu Partyjnego. O wiecu z 8 marca Gomułka powiedział wtedy m.in. Na dziedziniec Uniwersytetu wszedł aktyw robotniczy zmobilizowany uprzednio przez kierownictwo Warszawskiej Organizacji Partyjnej, które znało zamierzenia organizatorów wiecu i słusznie żywiło obawę aby nie doprowadzili oni do zaburzeń Robotnicy spotkali się z obelgami i prowokacyjnymi okrzykami Aktywowi robotniczemu nie udało się przekonać studentów Podrzegania agresywnej grupy prowodyrów doprowadziły do zaatakowania robotników W tej sytuacji wprowadzono na teren Uniwersytetu grupę ormowców Jeszcze bardziej rozjątrzyło to prowodyrów awantur Doszło do incydentów, w których byli poturbowani zarówno studenci, jak i ormowcy Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta i niebezpieczna. Pragnąc ją opanować, kierownictwo zespołu czuwającego nad porządkiem publicznym zdecydowało się na użycie milicji obywatelskiej, która przywróciła porządek. Tarniewski zwraca uwagę, że w przemówieniu użyto dwóch wyrażeń kierownictwo warszawskiej organizacji partyjnej oraz kierownictwo zespołu czuwającego nad porządkiem publicznym i zastanawia się, czy chodziło o to samo kierownictwo, czy też o dwa różne. W tym drugim przypadku mielibyśmy do czynienia z odrębnym działaniem kierownictwa partyjnego i policyjnego. Zapewne jednak było to działanie w porozumieniu. Dość istotne jest, że zdaniem Gomułki mobilizacja jakichś sił przez kierownictwo warszawskiej organizacji partyjnej nastąpiła przed wiecem. Najprawdopodobniej odbyło się to po 4 marca, data relegacji Michnika i Schneifera, I oczywiście przed 8 marca w południe. W każdym razie z przemówienia Gomułki wynika, że w przygotowaniu wydarzeń z 8 marca znaczną rolę odegrało kierownictwo Warszawskiej Organizacji Partyjnej, które zmobilizowało i posłało na uniwersytet siły nazwane przez Gomułkę aktywem robotniczym, a w rezolucjach studenckich określane jako bojówki. I od razu było wiadomo, że są to bojówki partyjne. Ta interwencja w wydarzenia na wyższej uczelni została więc przeprowadzona nie przez władze państwowe, nie przez organy administracji, ale przez organy partii politycznej. Tarniewski stawia też szereg ważnych pytań, na które, chociaż od czasu ukazania się jego książki minęło już kilkanaście lat, nadal nie potrafimy udzielić przekonywających odpowiedzi. Istnieje również odmienna interpretacja genezy studenckiego wiecu w Uniwersytecie Warszawskim, rozpowszechniana w kołach aparatu partyjnego i w środowisku funkcjonariuszy MSW. Bodaj najbardziej kategorycznie sformułowała ją Ida Martowa. Gdy 8 marca 1968 roku na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego rozległy się antypaństwowe okrzyki, gdy wiec przekształcił się w awanturę, wielu sądziło, że jest to spontaniczna, żywiołowa akcja rozgorączkowanej młodzieży. Naiwni nie znali mechanizmów kierujących precyzyjnie aż do najdrobniejszych detali owym żywiołem, nie znali reżyserów dramatu i ich metod. Nie wiedzieli, że wydarzenia marcowe były z premedytacją od lat przygotowywane, a prawie gotowy scenariusz marca był opracowany już w jesieni 1967 roku. W dalszej części swego wywodu autorka precyzuje, kto przygotował ten scenariusz. Wiec 8 marca miał być początkiem otwartego zamachu stanu. Spisek miał przerodzić się w otwarty bunt, który drogą stopniowej eskalacji miał doprowadzić do stanu anarchii i chaosu w kraju, Komandosi i ci, którzy ich stworzyli, i którzy nimi kierowali, chcieli po prostu dokonać zmiany władzy. O tym, kto, zdaniem Martowej, stworzył komandosów i kto nimi kierował, będzie jeszcze mowa. Na razie przypomnę tylko, że autorzy i wyznawcy tej wersji genezy wiecu z 8 marca konsekwentnie zwracają uwagę na pewien moment. Otóż jeszcze tego dnia późnym wieczorem Rozeszła się wiadomość, że w trakcie rozpędzenia demonstracji została zabita przez milicję będąca w ciąży studentka Uniwersytetu Maria Baraniecka. W domach studenckich pojawiły się ulotki. Studentka Uniwersytetu Warszawskiego Maria Baraniecka nie żyje. Nosimy czarne opaski. Hillebrand pisze, że akcja ta była prowokacją, a osoba rzekomo zabita nigdy nie istniała. Twierdzi,